Marka, rozdział szósty. I wyszedłszy stamtąd, przyszedł do ojczyzny swojej i szli za nim uczniowie Jego. I gdy nadszedł sabat, począł nauczać w synagodze i wielu słuchając zdumiewali się i mówili, skądże ten to ma i co to za mądrość, która mu jest dana, że się i takie cuda dzieją przez ręce Jego. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona? I czy tu nie ma i sióstr jego u nas? I gorszyli się z niego. Ale Jezus rzekł do nich, nigdzie nie jest prorok wzgardzony tylko w ojczyźnie swojej i między krewnymi i w domu swoim. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwował się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne miasteczka nauczając. I zwoławszy do siebie dwunastu, począł ich po dwóch rozsyłać i dał im moc nad duchami nieczystymi. I rozkazał im, aby nic nie brali na drogę, chyba tylko laskę, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w czosie, ale żeby założyli obuwie i nie wdziewali dwóch sukien. I mówił do nich, gdziekolwiek w niej do domu, tam mieszkajcie, póki stamtąd nie wyjdziecie. A którzykolwiek by was nie przyjęli, ani was nie słuchali, wyszedłszy stamtąd, ocząśnijcie proch z nóg swoich na świadectwo im. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądny Sodomie i Gomorze niż temu miastu. I oni wyszedłszy głosili, żeby się upamiętano. I wyganiali wiele demonów i wielu chorych olejem namaszczali, i uzdrawiali ich. I usłyszał o nim król Herod. Głośnym bowiem stało się imię jego. I rzekł, Jan Chrzciciel z martwych wstał. I dlatego te cuda dzieją się przez niego. Drudzy mówili, Eliasz to jest. Inni zaś mówili, prorok to jest. Albo jakby jeden z proroków. Co usłyszawszy Herod rzekł, jest to Jan, którego ja ściąłem. On z martwych wstał. On bowiem Herod posławszy pojmał Jana i wsadził go do więzienia z przyczyny Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie godzi ci się mieć żony brata swego, a Herodiada czyhała nań i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod obawiał się Jana, wiedząc, iż był on mężem sprawiedliwym i świętym i ochraniał go, i słuchając go czuł się zakłopotanym, ale chętnie go słuchał. I gdy przyszedł dzień sposobny, kiedy Herod w urodziny swoje wyprawiał ucztę dla książąt swoich i dla hetmanów i dla przedniejszych z Galilei, weszła córka Herodiady i tańczyła i podobała się Herodowi i współbiesiadującym, wtedy rzekł król do dzieweczki, prośmię o co chcesz, a dam ci. I przysiągł jej o cokolwiek byś mię prosiła, dam ci, aż do połowy królestwa mego. A ona wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić? A ona rzekła, o głowę Jana Chrzciciela. I ona zaraz wszedłszy, śpiesznie do króla, prosiła mówiąc, chcę, abyś mi teraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, wszakże dla przysięgi i dla współbiesiadujących nie chciał jej odmówić. I król, zaraz posławszy kata, rozkazał przynieść głowę Jego, a on poszedłszy ściął go w więzieniu i przyniósł głowę Jego na misie i dał ją dzieweczce, a dzieweczka dała ją matce swojej. Co gdy usłyszeli uczniowie Jego, przyszli i wzięli ciało Jego i położyli je w grobie. I apostołowie, zszedłszy się do Jezusa, opowiedzieli Mu wszystko i co czynili i czego uczyli. I rzekł im – Idźcie sami na osobność, na puste miejsce i odpocznijcie trochę, bo wielu było tych, co przychodzili i odchodzili tak, iż nie mieli wolnego czasu na posiłek. I odjechali w łodzi na miejsce puste na osobność. I widział ich lud, że odjeżdżali i poznało go wielu i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast i wyprzedzili ich i zgromadzili się do niego. I wyszedłszy Jezus, ujrzał wiele ludu i użalił się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i począł ich nauczać wielu rzeczy. I gdy już pora była późna, przystąpiwszy do Niego uczniowie, Jego rzekli – Puste jest to miejsce i pora już późna. Rozpuść ich, aby odszedłszy do okolicznych wsi i miasteczek, nakupili sobie chleba, bo nie mają co jeść. A On odpowiadając, rzekł im – Dajcie wy im jeść. I rzekli Mu – czy mamy pójść i kupić za dwieście groszy chleba i dać im jeść? A on im rzecze, ileż chlebów macie? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się powiedzieli, pięć i dwie ryby. I kazał im posadzić wszystkich gromadami na zielonej trawie. I usiedli rzędami po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy te pięć chlebów i dwie ryby, Wejrzawszy w niebo, błogosławił i łamał chleby i dawał uczniom swoim, aby kładli przed nich. I owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasyceni byli. I zebrali pełnych dwanaście koszów, ułomków i nieco z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było około pięciu tysięcy mężów. I zaraz kazał uczniom swoim wejść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę do Betsaidy, zanim on rozpuści lód. I odprawiwszy ich, odszedł na górę modlić się. A gdy nastał wieczór, łódź znajdowała się na morzu, a on sam był na lądzie. I widział, że się spracowali wiosłując, bo wiatr mieli przeciwny, i około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu, i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go idącego po morzu, mniemali, że to zjawa, i krzyknęli. Gdyż wszyscy go widzieli i zlękli się, lecz on zaraz przemówił do nich i rzekł im Ufajcie, jam to jest, nie bójcie się I wstąpił do nich, do łodzi, i uciszył się wiatr, a oni byli bardzo zdumieni i zdziwieni Bo nie zrozumieli cudu z chlebami, gdyż serce ich było zdrętwiałe I przeprawiwszy się, przyszli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. A gdy wyszli z łodzi, zaraz go poznano i obiegłszy całą okoliczną krainę, poczęli znosić na łożach tych, którzy się źle mieli, gdzie usłyszeli, że tam jest. I gdzie tylko wszedł do miasteczek albo do miast, albo do wsi, kładli chorych po ulicach i prosili go, aby się mogli dotknąć tylko podołka szaty jego i którzykolwiek się go dotknęli, byli uzdrowieni.